Witam wszystkich serdecznie i zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka podcastu Tea Time Jest piękny, słoneczny, poniedziałkowy dzień No pracować się zupełnie nie chce. Jest piękna pogoda, słońce świeci, ciepełko się zrobiło Weekend też był całkiem, całkiem, także człowiek się rozochocił. No i teraz ciężko się jakoś zebrać z powrotem do pracy. Ciężko dojść do, do siebie po weekendzie i zaakceptować, że znowuż mamy poniedziałek. Tak jak mówiłem, w weekend też całkiem przyjemna pogoda była. Myśmy się wybrali do centrum miasta, za przeproszeniem z buta. A że jakąś taką e, jakiegoś takiego pecha mam, że za każdym razem, gdzie zaczynam mieszkać, przebywać, szczególnie tutaj w tym kraju, to zawsze mam podgórkę. No i tak samo jest tym razem. Fajnie się schodzi do miasta, bo się schodzi z górki, ale podgórkę to jest po prostu tragedia, a jeszcze pchając przed sobą wózek z dwójką dzieci, tak wyliczyłem średnio Orientacyjnie oczywiście, no bo um, nie, nie wkładałem tego na wagę, ale tak średnio około 30 kilo pchałem przed sobą właśnie w niedzielę wracając z, z miasta. Dwójka dzieci, wózek, tam jakieś tam drobnica zakupów, no ale suma summarum, to wiesz, ono tak około 30 kilo myślę. I znaleźliśmy sobie skrót, żeby nie iść tymi głównymi drogami, um, Tymi uczęszczanymi ze względu na spaliny, na hałas i tak dalej, no to znaleźliśmy sobie skrót takimi mniej uczęszczanymi dróżkami. Problem tylko polegał na tym, że w pewnym momencie dotarliśmy do takiej drogi o kącie nachylenia, no tak myślę, że około 30 stopni. I tak pod górę musieliśmy pchać te biedne nasze dzieci, które radośnie podrygiwały widząc nasze sapanie i, i, i słysząc nasze sapanie i czerwone twarze widząc no podrygiwały radośnie i się strasznie cieszyły z tego powodu no nam nie było tak bardzo dość śmiechu ale generalnie całościowo spacer wyszedł całkiem fajnie wyszło no, ponad 10 km. żeśmy zrobili do miasta i z powrotem no przyjemnie było się poruszać tak po, po tym okresie um, letargu zimowego to całkiem przyjemnie tak się zmobilizować trochę no ale niestety jest już poniedziałek minął ten przyjemny czas weekendu pogoda absolutnie nie napawa do pracy więc siedzę sobie w samochodzie i nagrywam dla was podcast mam swoje pół godziny niepłatnej przerwy więc wykorzystuję to w ten sposób Dzisiejszy temat, który chciałbym poruszyć, no jest tematem chyba dosyć ciężkim i dla wielu problematycznym. Mianowicie, tak jak mówiłem wam w zeszłym tygodniu w ostatnim odcinku, ja to nazywam klątwą emigracji. Um, to jest moja nazwa na taki specyficzny trend wśród emigrantów, a mianowicie, że w bardzo wielu przypadkach związki rozpadają się po przyjeździe tutaj. No niestety sam jestem przykładem tego i wielu moich znajomych, tak jak rozmawiam z nimi, tak jak obserwuję ludzi, no jakby, kurczę, nie wiadomo dlaczego dokładnie to samo przechodzą. Czyli Przyjeżdżamy tutaj, no w dobrej mierze, no raczej nikt nie wyjeżdża em, do innego kraju po to, że byłoby mu gorzej. No przecież to jest oczywiste, że wyjeżdżamy tutaj szukając lepszego życia. E I w bardzo wielu przypadkach kończy się to tym, że związki się rozpadają, rozchodzą się. Nie wiem na czym to polega, tak właśnie zacząłem zgłębiać to. I muszę wam powiedzieć, że kurczę jestem jakiś taki troszeczkę za sromany tym wszystkim jak to jest bo no nie można powiedzieć, że zawsze rozpada się to z tego samego powodu bo powodów do, do tego no jest cała masa no każdy ma swoje indywidualne powody w niektórych przypadkach są to pieniądze w niektórych przypadkach jest to nie wiem, różnica wykonywanej pracy bo ktoś tam zdobył lepszą, ktoś zdobył gorszą i już zaczyna to przeszkadzać w rodzinie. No w niektórych przypadkach zwyczajnie nie dogadują się obie strony i, i się rozchodzą, ale no wydaje mi się, że jednak tutaj dużo więcej tego, przynajmniej ja więcej tego widzę wśród swoich znajomych. W Polsce jakoś tego nie zauważaliśmy. Może dlatego, że mieszkając, żyjąc w Polsce, no Jesteśmy jakby pod parasolem takiego stereotypu, że no jak się już jest w jakimś związku, a już jeżeli jest to związek zalegalizowany, no to nie wypada się rozchodzić. No bo co sąsiedzi powiedzą, co rodzina powie, jak będą w kościele na nas patrzeć. Natomiast tutaj wydaje mi się, że czujemy się dużo wolniej, jeżeli przyjeżdżamy do... Anglii. Jest to kraj, w którym em, no panują trochę inne obyczaje niż w Polsce. Jakoś tak bardziej em, ludzie do tego bardziej podchodzą jakbym to powiedział tak kolokwialnie lajtowo. Czyli nie ma takiego aż em, ciśnienia na utrzymywanie za wszelką cenę związku, no bo przecież przyrzekałem, przyrzekałam, no to jak to teraz tak się rozejść, no to, to, to nie wypada. Tu jakoś tak chyba na to się nie patrzy. I wydaje mi się, że to jest po części e, duży um, argument dla ludzi i duża taka siła napędowa do podejmowania takich decyzji właśnie, bo żyjemy w wolnym kraju, gdzie tak naprawdę wszystko możemy, nie ma tu naszych rodzin, nie ma tu naszych sąsiadów, Poznajemy zupełnie nowych ludzi, którzy nas jakby dopiero poznają. Czyli nie mamy tego bagażu, który mieliśmy w Polsce. I myślę, że to w jakiś sposób sprawia, że łatwiej nam podjąć takie, a nie inne decyzje. Jeszcze w momencie, kiedy na przykład są związki, gdzie nie ma dzieci. No to już w ogóle jest, powiedzmy, sprawa można powiedzieć banalnie prosta, tak? No, rozchodzimy się, nie udało się nam i finito. No, w momentach, kiedy są dzieci, to wiadomo, że to już jest dużo trudniejsze, e, dużo bardziej bolesne i dużo więcej trzeba przejść jakby proceduralnych rzeczy, żeby to wszystko mogło się zakończyć, ale mimo wszystko ludzie tak działają. Ja nie mówię, że w Polsce nikt się nie rozwodzi, e, związki się nie rozpadają, absolutnie Nie. Ale tutaj jakoś chyba jest łatwiej, bo i bardziej są akceptowalne związki partnerskie. E, bardziej jest akceptowalna sama e, sam fakt, na przykład, że jest samotna matka. Dużo łatwiej jest samotnej matce tutaj żyć i wychowywać dzieci niż w Polsce. Nie ma tej to, takiego właśnie stereotypu, że a stara panna, a samotna matka, a Rozwódka, rozwodnik, czy coś takiego. Tutaj tego, tego typu rzeczy jakoś odchodzą w dalszy kąt, bo ludzie na to nie zwracają uwagi. Teraz tak zacząłem się zastanawiać właśnie, jakie mogą być przyczyny tego. Tak jak wspomniałem na wstępie. Na pewno w wielu przypadkach są to finanse. Czyli przyjeżdżają ludzie tutaj za lepszym życiem, no i różnie to bywa, sami dobrze wiemy, jak, jak różnie można trafić i to może być właśnie przyczyną, że zaczynają się na początku jakieś niedomówienia, niesnaski, wypominania itd., itd. co później oczywiście może się przerodzić w jakieś głębsze urazy i doprowadzić do tego, że właśnie no tak się to zakończy no finansowa sprawa, ok, co jeszcze? No, według mnie wydaje mi się, że może być mm, no jeszcze może wracając do finansowych spraw, może są też takie sytuacje, że jedna osoba tylko ma pracę, e, druga osoba na przykład straciła pracę albo nie może znaleźć pracy i to też powoduje pewnego rodzaju napięcia, które no, jeżeli nie jesteśmy w stanie sobie z tym poradzić, no mogą doprowadzić do tego, że w końcu no, kończy się ten związek tak jak się kończy. Drugim, wydaje mi się, powodem, dla których może się taka sytuacja wydarzyć, to jest w momencie, kiedy ktoś nie wiem, pracuje na pozycji wyżej niż współmałżonek, partner i tak dalej. To też może powodować pewnego rodzaju napięcia, i niezadowolenie, zwłaszcza jeśli na przykład oboje są ludźmi wykształconymi i jedna osoba potrafiła, czy udało jej się powiedzmy, czy też miała okazję znaleźć pracę w zawodzie lub też na jakimś tam wyższym poziomie, a druga osoba musi zadowolić się powiedzmy pracą poniżej swoich kwalifikacji, nazwijmy to. I to też może powodować pewnego rodzaju spięcia i jakieś niezadowolenia no bo wiadomo, no jeżeli człowiek jest niezadowolony w pracy, bo uważa na przykład, że pracuje poniżej kwalifikacji za mało zarabia według tej osoby, za dużo pracuje no to w pewnym momencie to zostaje jakby nawet niechcący przyniesiony na ten grunt rodzinny i to może w jakimś tam stopniu powodować różnego rodzaju no frustracje i, i, i, i takie sytuacje niefajne, które Suma Sumarum po jakimś czasie no, mogą prowadzić do pewnego rodzaju oziębienia stosunków i, i, i kończy się związek ym, no, w sposób powiedzmy no, jedyny w jaki może się zakończyć takiej sytuacji. Nie wiem, jakie mogą być inne przyczyny. No wiadomo, jest masa przyczyn w stylu, że ludzie się nie dobierają charakterami. Że ta sytuacja cała tutaj w Anglii, no nie zapominajmy, że przyjeżdżamy do obcego kraju. To nie jest w stu procentach proste i łatwe dla osoby przenieść się do kraju o zupełnie innych o zupełnie innej kulturze, o zupełnie innych zwyczajach, gdzie otaczają nas zupełnie inni ludzie, obcy ludzie, mówiący w innym języku, no to sama, ta, ta sama sytuacja jest strasznie frustrująca. I to może powodować właśnie sytuację, że um, no jakby te wszystkie stresy związane z przeniesieniem swojego życia tutaj na tą ziemię angielską no będą ewoluowały i w pewnym momencie doprowadzą do, do tego, że przebywanie w domu z taką osobą stanie się zupełnie nie możliwe i, i kończy się to w, również w jedyny możliwy sposób. Może to. Jakie jeszcze mogą być przyczyny? No podejrzewam to, co mówiłem. To Anglia jest krajem specyficznym, jest krajem no według mnie, można powiedzieć, zupełnie bez żadnych zasad. E, to może powodować, że no, jakby my też zmieniamy swój światopogląd, swoje poglądy na pewne rzeczy, które jakby w Polsce byłyby nie do zaakceptowania, do przyjęcia, ale nie do zaakceptowania. Tutaj te rzeczy mogą być dla nas prostsze do właśnie zaakceptowania i zrealizowania. Wydaje mi się, że dużo prościej tutaj jest jakby złamać te wartości, które obowiązują w Polsce ze względu na to, że jest to, tak jak mówię, kraj bez wartości to też na pewno może w jakiś sposób wpływać na to, że czujemy się wolni, a właściwie nawet aż zbyt wolni i zapominamy o pewnych rzeczach, a bez tych rzeczy jakby funkcjonowanie w rodzinie bardzo często przestaje mieć rację bytu. No, albo się jest w rodzinie, albo się jest wolnym no nie da się być wolnym w, będąc w, w związku no, to zawsze w jakiś tam sposób będzie człowieka ograniczało, czasami te ograniczenia są zbyt wielkie em, dla takiej osoby i, no, i prowadzą do do takich sytuacji, że dochodzimy do wniosku, że już hmm, wszystko to co się budowało przez tyle lat zostało zniszczone i, i nie ma już racji bytu może to co jeszcze, no według mnie kolejny argument może być taki, że tak jak mówiłem, żyjemy w Polsce pod pewną presją rodziny pod presją znajomych, których mamy pod presją społeczeństwa, norm obowiązujących w Polsce, tutaj przyjeżdżamy to wszystko znika poznajemy nowych ludzi przed którymi no, nie musimy udawać lub też staramy się udawać zupełnie co innego. Co też może um, w jakiś sposób prowadzić w pewnym, momencie do, do, do, w pewnym momencie do tego, że powiemy sobie, kurde, dosyć. Nie mam ochoty dalej z taką osobą być. Bo zauważcie jedno, nie wiem, czy też macie takie samo odczucie, ale no człowiek jest nazwijmy to zwierzęciem stadnym. My staramy się żyć w grupie. Jest grupa ludzi, którzy nazywają siebie singlami. Według mnie, nie wiem, to są po prostu ludzie, którzy nie potrafią sobie znaleźć znajomych ani, ani, ani założyć związku. Takie jest moja definicja singla. Ale nie, nie, nie o to chodzi. Chodzi o to, że... No, nie, jakby coś się mówi, no, nie samą pracą żyje człowiek. Tak? Po pracy przychodzi czas odpoczynku, przychodzi weekend, przychodzą urlopy, przychodzą dni wolne i te czasy, te, ten czas wolny staramy się spędzać no, w towarzystwie ludzi najlepiej. Um, I tu pojawia się kolejny problem, bo według mnie bardzo ciężko, dużo ciężej jest znaleźć znajomych tutaj niż w Polsce. Nie wiem, czy też macie takie odczucia, że um, jakby osoby, które się już poznają tutaj, czy to w pracy, czy mieszkając, na, czy, czy mieszkając na innej ulicy, tworzą się takie klany jakby, grupy, do których wedrzeć się nowym osobom, kolejnym członkom jest bardzo ciężko. Um, nie wiem, czym to jest spowodowane, um, ale to nie jest tylko moja opinia, to słyszałem wielokrotnie właśnie od ludzi, z którymi się spotykałem i rozmawiałem właśnie na tego typu rzeczy, że e, jesteśmy bardzo zamknięci. E, mamy tam powiedzmy dwóch, trzech, pięciu, dziesięciu swoich znajomych i to jest nasz świat i poza to nie wychodzimy i jakby do tego nie wpuszczamy nikogo obcego. A przynajmniej jeżeli wpuszczamy, to jest to droga przez mękę dla tej osoby. I, i to też może powodować pewnego rodzaju frustrację. No jeżeli jest małżeństwo, które stara się poznać nowych ludzi, chociażby po to, żeby się dowiedzieć czegoś, em, razem spędzić czas. No wiadomo, w grupie zawsze raźniej. I to im po raz kolejny nie wychodzi, no to też może dojść do sytuacji takiej, że zaczyna się szukać winnego. Albo to przy ciebie, bo, bo ciebie nie lubią, bo nie wiem, jakie mogą być jeszcze inne, inne wymówki, ale to też może powodować właśnie sytuacje frustrujące, gdzie człowiek no, musi to jakoś wyrzucić z siebie. No, jeżeli nie ma znajomych, z której można wyjść, nie wiem, pograć w piłkę. Yy do kina, do pubu, na zakupy, gdziekolwiek, gdzie można odreagować stresy, no to te stresy zaczyna się odreagować w domu. W domu można odreagować tylko w jeden sposób najczęściej. Poprzez kłótnie, awantury, czepianie się jednej osoby, szukanie winy większej niż nasza u tej drugiej osoby. No, Tamta osoba jest bardziej winsza niż, niż my. I to też powoduje pewnego rodzaju problemy i sytuacje problemotwórcze w, w rodzinach jak temu radzić jak z tym walczyć no muszę wam powiedzieć że no, nie wiem czy jest jakiś sposób no na pewno to co mówię życie w jakiejś gromadzie gdzie można kogoś się poradzić gdzie można właśnie stresy odreagować gdzie można zapomnieć na chwilę o problemach życia codziennego to na pewno bardzo, ale to bardzo pomaga i usprawnia życie rodzinne e, i życie w związkach. E, jak to zrobić? No mówię, ciężko. Ciężko jest i nie ma co tego środka tradycyjnie już, jak we wszystkich tematach, które ja poruszam. Nie ma co tego środka na załatwienie tej sytuacji. Tak się dzieje, tak się działo i tak się prawdopodobnie dziać będzie. No, to zależy tylko i wyłącznie od nas, czy my będziemy potrafili walczyć z tym i czy my będziemy potrafili sobie poradzić z tymi właśnie problemami, na które natykamy się tutaj, z którymi się tutaj musimy borykać. Dodatkowo wiedząc, że to jest jakby pomnożone czy do potęgi drugiej, no bo nie jesteśmy w swoim kraju. Zawsze czujemy się tutaj w jakiś tam sposób obco i to dodatkowo potęguje to, że nawet małe problemy urastają do rangi, kurcze naprawdę ogromnych problemów światowych, bo bardzo często nie potrafimy sobie z nimi poradzić. Także są na pewno jakieś grupy tutaj właśnie w Anglii Polaków wspierające się nawzajem, no należy ich szukać należy ich szukać, pukać do drzwi no, może któreś się otworzą może któreś drzwi zaproszą um, znaczy może któreś drzwi e, się otworzą i zostaniemy zaproszeni do środka no bez tego jeżeli nie potrafimy sobie radzić no to będzie nam ciężko będzie nam ciężko i będzie to powodowało, że no będziemy coraz bardziej zgorzkniali, coraz bardziej rozgoryczeni, coraz bardziej zdołowani tą całą sytuacją, no i to może krok po kroku właśnie prowadzić do tego, że zechcemy zmienić to nasze życie i bardzo często robimy to w taki sposób, nie zawsze jest to sposób dobry, ale w tym momencie dla nas jest to zawsze wyjście najlepsze, no. Miejmy nadzieję, że was takie um, sytuacje nie spotkały. Um, jeżeli was spotkały, no to mam nadzieję, że um, jakoś sobie to życie mimo wszystko ułożyliście. No, jeżeli macie jakieś swoje um, doświadczenia w tej materii, jeżeli macie swoje um, przeżycia z tym związane, swoje być może macie inne przykłady lub też inne przyczyny, które do tego e, prowadzą. Dzielcie się w komentarzach. Podejrzewam, że wielu ludzi może na tym skorzystać, którzy stoją na rozdrożu i którzy no, nie wiedzą, jak sobie z tym fantem poradzić. E, dzielmy się, dzielmy się swoimi doświadczeniami, bo to nam ułatwia życie. My się podzielimy teraz doświadczeniem w, tej, w, tej, w tym temacie z kimś. Ktoś inny może poratuje nas w innym temacie, który jest również dla nas e, ważny, a z którym nie możemy sobie jakby sami dać rady, więc dzielmy się naprawdę. W większości miast angielskich pozakładane są różnego rodzaju fora, społeczności polskiej. W Norwich jest to Polacy w Norwich. Londynek.pl jest, jest Moja Wyspa. Są tam no inne. No w Bristolu wiem, że jest dosyć silna, silna i prężnie działająca grupa Polaków. W większych miastach podejrzewam, że jest to samo. I tam możemy szukać pomocy. No, Boże, nie uda się raz, nie uda się drugi raz, uda się za trzecim razem. Nie poddawajmy się. Walczmy, walczmy z tym zgnuśnieniem i stereotypami, a na pewno w pewnym momencie się któreś tam drzwi otworzą. No. Szukajmy znajomych, cieszmy się, nie żyjmy tylko pracą, starajmy się odpocząć od tego wszystkiego. Szukajmy sposobów na rozładowanie emocji, na rozładowanie stresów w taki sposób, który będzie nam pasował. I miejmy nadzieję, że wszystko będzie w porządku. To by było chyba na tyle, jeśli chodzi o ten smutny temat. Ale myślę, że warty jest zastanowienia się i warty jest przemyślenia. I może dzięki temu jednak otworzymy nasze umysły i serca na obecność innych ludzi i będziemy teraz wiedzieć, jak komuś pomóc, ewentualnie gdzie się zwrócić o pomoc. Jest taka chyba zasada, że jakby to, co my komuś zrobimy dobrze, to nam to się zwróci tam dziesięciokrotnie, czy jakoś tam. No, no. no Dla mnie jest zasada, że dobro czyni dobro. No, jeżeli ja będę dobry dla kogoś, to ktoś inny będzie dobry dla mnie. I, i, i w tych chwilach trudnych, e, chwilach zwątpień, no, wesprze mnie i, i, i radą jakąś uraczy która być może no, uratuje mi jakąś tam część życia, czy też pomoże mi podjąć decyzję bardziej odpowiednią lub mniej bolesną od, od innych. No, i, i, I tak się staram robić, więc mam nadzieję, że um, takich ludzi jest więcej i jakoś damy sobie radę tutaj. Tak więc to już będzie chyba koniec odcinka, tylko ciekawy jestem, czy... Ktoś z Was wybrał się do Londynu dzisiaj, bo przecież dzisiaj jest ten dzień, gdzie polska społeczność pokazuje Anglii, że jednak no nie damy się tak traktować, nie, nie damy się dyskryminować, nie damy się i nie chcemy być traktowani jako chłopcy do bicia i załatwiania wszelkich możliwych problemów nami, ponieważ dzisiaj jest manifestacja przed domem, czy tam przed gabinetem premiera. Eee, właśnie w, w, tej, w tej sprawie, że czujemy się tutaj dyskryminowani. Działania premiera powodują, że narastają e, niezadowolenia, jeśli chodzi o nasz, na, naszą narodowość ze strony Anglików. E, nie wiem, czy pamiętacie, była ta sytuacja, że pobili polskiego motocyklistę tylko dlatego, że miał biało czerwony emblemat na mm, kasku. No, miejmy nadzieję, że to coś da. Miejmy nadzieję, że to coś da i że tam e, m, spora grupa się pojawiła. No ja niestety nie mogłem pojechać, bo no, nie jest ciężko się wyrwać z roboty. Mm, no, ale jestem jestem z tymi ludźmi. No, wierzę, że to cokolwiek, że to coś zmieni. I że w końcu zaczną nas tutaj traktować jako jako no, siłę. Fajnie gdzieś znalazłem w internecie właśnie nawołanie do tego, żeby tam się zebrać i fajnie było to uargumentowane, że Anglia to jest kraj tchórzy, którzy bardzo liczą się z silnym, silnym ugrupowaniem. Zobaczcie jak Anglia nie radzi sobie z problemem muzułmanów. W tym kraju, że tak naprawdę muzułmanie mają więcej siły i więcej mają do powiedzenia niż sami Anglicy, więc no pokażmy, że też jesteśmy siłą. Też nie damy sobie w kaszę pluć i kopać się po tyłkach, bo no nie o to chodzi. Nie o to chodzi. A propos tylko tego, już na koniec, bo to już kurczę, 28 minut miałem krótko zrobić. Na koniec powiem wam ciekawą historię, podejrzewam, że część z was już gdzieś to wyczytała, bo to było w internecie sławne na Facebooku i to było dzielone na tym wykopie, chyba na demotywatorach też się pojawiało. Historia fantastyczna, na stronie fanpage'u zespołu Iron Maiden zespół ogłosił tras, kalendarz tras koncertowych i między innymi będzie w tym roku występ w Polsce. No i jeden z fanów tego zespołu Anglik w komentarzach napisał, że po co się przejmować Polakami i graniem koncertów w Polsce, skoro i tak większość z nas przebywa tutaj i udaje budowlańców. Na co jeden z naszych rodaków, no fantastycznie, muszę powiedzieć, że kurczę, jak to go określają mistrz ciętej ryposty, Ponieważ no, odpowiedział w fantastyczny sposób Odpowiedział mu w ten sposób, że My w 1940 roku walczyliśmy za Wielką Brytanię Kiedy wy, Brytyjczycy Udawaliście żołnierzy No jak to zobaczyłem, to muszę wam powiedzieć, że No pochyliłem czoło i głowę W kierunku tego, kto to napisał, bo naprawdę I zrobił to z klasą i zrobił to z jajem i podejrzewam, że Brytyjczycy przestali pisać w tym momencie jakiekolwiek rzeczy na temat Polaków, bo, no, że tak powiem, załatwił go prawdą. Prawdą, o której wielu Brytyjczyków nie wie lub nie chce wiedzieć. To już nie wiem, jaka jest em, przyczyna, ale no taka jest prawda, że gdyby nie my, to pomijając, że to myśmy wybudowali tą gospodarkę tutaj przyjeżdżając w 2004 roku i pracując w tych zawodach, w których Anglicy nie chcieli pracować, no to my też walczyliśmy za tą wyspę. To my w jakiś tam w duży sposób przyczyniliśmy się do tego, że ta, ten kraj wygląda jak wygląda. Mówię, dużo ludzi o tych nie pamięta lub nie wie lub nie chce wiedzieć lub nie chce pamiętać, ale taka jest prawda i tego się nie można, nie, nie mogą się wyprzeć i tego no my nie możemy zapomnieć, więc bądźmy dumni z tego, co Polacy zrobili w tym kraju i no mówię, nie dajmy się, nie dajmy się traktować jak popychadła. Tym optymistycznym akcentem chciałbym już zakończyć ten odcinek. Mam nadzieję, że zgadzacie się ze mną wszelkiego rodzaju uwagi pozytywne, negatywne. Jeżeli się zgadzacie, nie zgadzacie się, macie coś innego do powiedzenia, macie swoje zdanie na ten temat, piszcie w komentarzach i dzielcie się z innymi swoimi opiniami. Ja na dzisiaj wam serdecznie dziękuję. Żegnam się z wami w ten fantastyczny dzień. Niestety muszę wracać do pracy. I do usłyszenia w następnym odcinku podcastu i do zobaczenia już w naj... niedługo w następnym odcinku wideobloga Tea Time, o... w którym będę mówił o angielskim savoir vivre, czyli angielskiej etykiecie. Trzymajcie się cieplutko.